Spotkał on Parę Królewską pod Lidą. Tu nastąpiło ostateczne pojednanie braci stryjecznych i nominacja Witolda na namiestnika. 4 lipca Kiejstutowicz przez żoną Anno ślubowali wierność koronie polskiej i samej królowej Jadwidze. Stamtąd pojechali do Wilna, gdzie biskup Andrzej uwieńczył Witolda mitrą wielkoksiążęcą. W następnym roku doszło do dalszych waśni nowego wielkorządcy ze Skirgiełą. Para Królewska spotkała się wówczas w Elwowie z oboma rywalami. 3 października została spisana umowa czyniąca Andegawenkę rozjemcą w przyszłych sporach kuzynów. Jadwiga do końca życia pozostawała w dobrych stosunkach z Witoldem i jego żoną. Niemniej dbała o prawa królewskie i w początku 1398 roku w sposób stanowczy domagała się od wielkiego księcia czynszu z ziem litewskich i ruskich, chcąc w ten sposób ukrócić jego tendencję do samodzielności. Jednak Więcej niż sprawy litewskie, królową musiały interesować wydarzenia toczące się na Węgrzech. Wojna domowa, w której zginęła jej matka, zakończyła się tym, że na tronie zasiadła starsza siostra Jadwigi Maria wraz z mężem Zygmuntem Luksemburgiem. Ten ostatni był niechętny Polsce i sprzyjał krzyżakom. Poza tym, wciąż pozbawiony pieniędzy, szukał łatwych dochodów. Dlatego też chciał odsprzedać zakonowi swe wątpliwe prawa do Kujaw co dałoby wojowniczym mnichom nowe podstawy do agresji. Jadwiga w tej sprawie korespondowała z Budą, a w sierpniu 1393 roku spotkała się z Marią w Kieźmarku. Niewątpliwie byłoby uproszczeniem traktowanie tego zjazdu wyłącznie jako konferencji politycznej, niemniej siostry prawdopodobnie doszły do jakiegoś porozumienia w drażliwej sprawie Kujaw. W każdym razie Zygmunt nie odstąpił krzyżakom swoich rzekomych praw, a młodsza Andegawenka po powrocie do Krakowa wysłała starszej za pośrednictwem zawiszy Czerwonego Zaleśnicy bardzo kosztowne prezenty. Wkrótce potem, 17 maja 1395 roku, Maria zmarła, nie pozostawiając potomstwa. Prawdopodobnie do okresu żałoby po siostrze odnosi się notatka kronikarza Krzyżackiego, że polska monarchia nie pokazywała się gościom z zasłoniętą twarzą. W myśl wcześniejszych umów dziedziczką korony św. Stefana stawała się obecnie Jadwiga. Na Wawelu nie dążono jednak wówczas do Nowej Unii z Węgrami. Dlatego też królowa nie zamierzała dochodzić swych praw spadkowych, choć przyjęła tytuł Heres Hungarie, traktując go jako pozycję przetargową w dalszych układach z Zygmuntem. Posługiwała się nim do roku 1397, kiedy w czasie spotkania pary królewskiej, z owdowiałem szwagrem zawarto następne porozumienie. Uprzednio jednak w roku 1396 jeden z synów hospodara Mołdawii uznał się zalennika lennika Jagiełły nie jako króla Polski, lecz domniemanego przez Jadwigę dziedzica Węgier. Z punktu widzenia interesów kraju znacznie ważniejsze były pertraktacje z krzyżakami. Od roku 1389, to jest po ukończeniu 15 lat, Jadwiga stale z nimi korespondowała, dążąc wyraźnie do ugody. W latach 1390 i 91 wysyłano posłów do wielkiego mistrza Konrada Wallenroda, próbując ograniczyć wyprawy kierowane na żmuć. Później rozpoczęły się problemy spowodowane sprzedażą przez Władysława Opolskiego ziem przygranicznych, które ten książę kiedyś otrzymał od króla Ludwika, a teraz odstępował największym wrogom Polski. W 1391 roku przekazał im złotoryję, a w 1393 zastawił ziemię dobrzyńską. Mediacja Jadwigi doprowadziła do jej spotkania z wielkim mistrzem 11 czerwca 1397 roku we Włocławku, trwającego ponad tydzień. Nie dało ono jednak żadnych wyników, gdyż Konrad zasłaniał się faktem, że ziemia dobrzyńska jest zastawem, który może być zwrócony tylko uprzedniemu właścicielowi. W roku następnym planowano nowy zjazd w Toruniu. Nie odbył się on z winy zakonu. W tym okresie na te stosunków do krzyżaków dochodziło pomiędzy małżonkami do poważnych nieporozumień. Oskar Halecki uważa, że niewątpliwą zasługą Jadwigi było uchronienie Polski od wojny, do której kraj nie był jeszcze przygotowany, a gdy wybuchła we właściwym czasie, zakończyła się wspaniałym zwycięstwem pod Grunwaldem. Sama królowa... Dobrze zdawała sobie sprawę ze swej roli i kiedy Konrad w roku 1398 nie przybył na proponowane spotkanie, oświadczyła jego wysłannikowi, Komturowi de Sein, że tylko dopóki ja żyję, powstrzymuję wojnę. W swojej działalności wewnątrz państwa królowa coraz większą opieką otaczała kościoły. Jadwiga była pierwszym polskim monarchą, który odwiedził Jasną Górę, a w 1393 roku wraz z mężem Wyposażyła tę świątynię i zapewniła jej liczne przywileje. W piaskach pod Krakowem wybudowała kościół pod wezwaniem nawiedzenia Panny Marii i osadziła tam kamedułów. W Lednicy ufundowała klasztor kartuzów, w lądzie cystersów, w krośnie franciszkanów, a w sandomierzu dominikanów. W roku 1395 hojnie wyposażyła kościół mariacki w Krakowie i założyła na klepaczu słowacki zakon świętego Benedykta który po jej śmierci podupadł. W katedrze na Wawelu wzniosła dwa ołtarze i powołała kolegium psałterzystów z udziałem 16 duchownych, którzy dniem i nocą odprawiali nabożeństwa za dusze zmarłych oraz za zdrowie pary królewskiej. Liczne pobożne fundacje mnożyły się zwłaszcza po roku 1391. Wobec bogobojnego trybu życia monarchini w Polsce zaczęto mówić o cudach przez nią dokonanych kamieniu, na którym oparła nogę miał powstać odcisk stopy, a topielec okryty szatą królowej ożył wedle ówczesnych świadków tego wydarzenia. Wśród licznych fundacji Andegawenki specjalne miejsce zajmował Uniwersytet Krakowski. Założony przez Kazimierza Wielkiego po śmierci tego monarchy podupadł zupełnie. Królowa od roku 1390 zaczęła myśleć o jego wskrzeszeniu. Zanim to nastąpiło w 1397 roku, Założyła w Pradze bursę dla studiujących tam Litwinów. 11 maja 1397 roku uzyskała zgodę papieża na otwarcie Wydziału Teologicznego w Krakowie. Śmierć przerwała dalszą działalność monarchini nad restytucją uczelni. Pamiętała jednak o niej w swoim testamencie, zapisując uniwersytetowi ogromne sumy, 10 kg złota oraz osobiste klejnoty, dzięki którym... Wznowił on swoją działalność w roku 1400. Za pieniądze pozostawione przez Jadwigę kupiono dwa domy na kolegia oraz żupę solną w Bochni. Otrzymane z niej dochody służyły jako uposażenie wykładowców. Nie sposób przecenić wagi tych czynów. Zajmują one spośród dokonań Andegawenki drugie miejsce pod względem znaczenia dla dziejów Polski, ustępując tylko współudziałowi monarchini w zawarciu Unii z Litwą. W drugiej połowie roku 1398 królowa zaszła nareszcie w ciąże. Nastąpiło to po dwunastu latach bezdzietnego małżeństwa. Jagiełło szalał ze szczęścia. Wysłanników głoszących radosną wieść rozesłał do wielu dworów europejskich. Do papieża posłał kanclerza królowej Wojciecha Jastrzępca, prosząc, by raczył zostać ojcem chrzestnym. Bonifacy wyraził na to zgodę. Wyznaczył swym zastępcą Jastrzępca i przyzwolił, aby dziecko nosiło jego imię. Jadwigę król chciał otoczyć zbytkiem, a kiedy zbliżał się poród, kazał przyozdobić jej sypialnię. Sama monarchini czuła się jednak źle i myślała o śmierci. 22 czerwca 1393 roku urodziła się parze królewskiej córeczka. Poród był podobno przedwczesny. Przebiegał ciężko, gdyż, jak dziś wiadomo, na podstawie badań kościca Jadwiga miała zwężenie miednicy. Władysław był szczęśliwy z przyjścia na świat córki, i ponownie rozesłał gońców do wielu stolic. Witold przysłał w prezencie małej bratanicy srebrną kołyskę, a miasto Kraków ofiarowało królowej złoty łańcuch. Chrztu królewny od razu w dzień urodzenia dokonał biskup wyż, nadając imiona Elżbieta Bonifacja, z których pierwsze było na cześć matki i babki królowej, a drugie na cześć papieża. Dziecko było niezwykle wątłe i 13 lipca zmarło. Próby skrycia tego zgonu przed Jadwigą zakończyły się niepowodzeniem. Sama królowa także bardzo źle się czuła. Od chwili śmierci córki Wysz nieustannie wznosił modby za swą panią. Również we wszystkich kościołach krakowskich stale odprawiano nabożeństwa. Podobno Jadwiga spokojnie myślała o nadchodzącej śmierci. Wszystkie swe kosztowności łącznie z sukniami zapisała uniwersytetowi, a wykonawcami ostatniej woli uczyniła biskupa Wysza i Jaśka Stęczyna. Pamiętała też o małżonku. Chciała, aby Jagiełło zachował korony Polski i w tym celu doradzała mu poślubienie Anny Cylejskiej, zapomnianej wnuczki Kazimierza Wielkiego, co zwiększyłoby prawa Władysława do tronu. Być może pragnęła poza tym wynagrodzić kuzynce krzywdy wyrządzone przez swoich najbliższych krewnych. Królowa zmarła 17 lipca w godzinach popołudniowych, według niektórych danych, w kurzej stopce na Wawelu. Miała wówczas 25 lat. Zdaniem Długosza Jagiełło przebywał wtedy poza Krakowem. Inne źródła podają jednak, że był obecny przy śmierci żony. Monarchinie pochowano razem z jej córeczką. Pogrzeb odbył się 19 lipca. Ponieważ zmarła, wszystkie kosztowności zapisała uniwersytetowi. Do trumny włożono imitacje insygnii sporządzone z drzewa lipowego, które jednak pozłocono. Zwłoki królowej i królewny spoczęły w prezbiterium w prostej tumbie. Później grób ten zaginął i został odnaleziony dopiero na początku obecnego wieku, kiedy wzniesiono sarkofag. W czasie pogrzebu wstrząsające kazanie wygłosił ksiądz Stanisław ze Skalbimierza, późniejszy rektor Uniwersytetu. Jagiełło był bardzo zgnębiony, a w Wiedniu demonstracyjnie nałożył żałobę także Wilhelm. Zgodnie z ówczesnym obyczajem, 15 sierpnia odbyły się w Krakowie uroczyste egzekwie, na które zdążył przyjechać Witold. Ponownie przemawiał ksiądz Stanisław. W trakcie ceremonii pogrzebowych coraz powszechniej wyrażano przeświadczenie o świętości zmarłej monarchini. Anna Cylejska, druga żona Władysława Jagiełły W drugiej połowie XIV wieku, dzięki umiejętnemu lawirowaniu pomiędzy Andegavenami, Habsburgami i Luksemburgami, zaczęła wybijać się ambitna rodzina hrabiów cylejskich, których siedziba leżała w ziemi styryjskiej w pobliżu granicy węgierskiej. Hrabstwo podlegało bezpośrednio cesarzowi i jego władcy dużo zyskali na przychylnym ustosunkowaniu się do nich Karola IV. W latach 80. XIV wieku posiadłości rodziny były w rękach dwóch bliskich krewnych, stryja Hermana I i bratanka Wilhelma. Pierwszy z nich poślubił księżniczkę bośniacką i stał się w ten sposób kuzynem żony Ludwika Węgierskiego. Małżonką drugiego została hrabina Gorycka. Ta jednak zmarła nie pozostawiając potomstwa i wówczas dwór Budziński, przed 27 marca 1382 roku, wydał za wdowca swą ubogą krewnę Annę, córkę Kazimierza Wielkiego. Zawarte małżeństwo nie było szczęśliwe, gdyż Wilhelm, polując i jeżdżąc po zamkach ościennych monarchów, zupełnie zaniedbywał swą żonę. Gdzieś koło roku 1381 urodziła się im córka, dla matki nazwana również Anną. Wkrótce zmarł stryj męża, pozostawiając jako spadkobiercę swego syna Hermana II. Używał on tytułu dziedzica Bośni, a królowie węgierscy powierzali mu funkcję bana Kroacji i Slawonii. 19 sierpnia 1392 roku, wracając z wyprawy tureckiej, zmarł także Wilhelm. W chwili śmierci ojca mała Anna liczyła 11 lat. Można sądzić, że sytuacja wdowy i sieroty pod dachem brata stryjecznego męża... Nie była łatwa zwłaszcza, że miał on własne liczne potomstwo, które musiał jakoś zaopatrzyć. Niemniej wydaje się, że stosunki w rodzinie nie były wówczas wrogie, gdyż później w zupełnie nowej sytuacji nieraz miały serdeczny charakter. Dawna królewna polska używała w tym okresie tytułu Anna Kazimiry Polonie Regis Filia Wilhelmi Comitis Cilejani Widła. Zresztą niedługo już miała bawić na zamku zmarłego męża. Rodzina jego była spokrewniona z hrabiami Ortenburg, a ci z kolei z książętami Tek. W rezultacie kontaktów pomiędzy tymi trzema rodami około roku 1394 wdowa po Wilhelmie poślubiła Ulryka księcia Tek i na zawsze opuściła Cylię, udając się do Wirtembergi. W tym okresie Anna Cylejska miała około 13 lat. Rzadko kto bywał tak bardzo opuszczony, jak ta młoda dziewczyna. Z matką prawdopodobnie zupełnie nie miała kontaktów. Podobnie nie odgrywała w jej życiu nawet najmniejszej roli ani sama babka pokądzieli Jadwiga, księżna Legnicka, ani jej dzieci z drugiego małżeństwa. Rodzona ciotka Jadwiga, najmłodsza córka Kazimierza Wielkiego, została tak wydana za mąż, że wszelki ślad po niej zaginął. Potężni kuzyni Andegaweni i Luksemburgowie zupełnie nie interesowali się losami wnuczki ostatniego piasta na tronie polskim. Żyła więc, zgodnie z dawnymi planami dworu Budzińskiego, w absolutnym zapomnieniu. Opiekunem sieroty był Herman II, którego najsłynniejsza córka Barbara została później cesarzową, poślubiając Zygmunta Luksemburga. Była ona młodsza od wnuczki Kazimierza Wielkiego o około 12 lat. Również dalszy los Anny Cylejskiej nie zapowiadał się wesoło. Będąc i ubogą i brzydką, mogła liczyć tylko na bardzo skromny mariaż. Jednak i to nie następowało. W rezultacie hrabianka skończyła 18 lat i wciąż nie miała narzeczonego. W Cylii prawdopodobnie nie wiedziano, że 17 lipca 1399 roku zmarła na Wawelu królowa Jadwiga Andegaweńska. Po jej śmierci sytuacja Jagieły jako władcy Polski stała się trudna. Dotąd rządził on jako mąż dziedziczki Piastów. Obecnie nie miał żadnych praw do tronu. Myślał nawet podobno o powrocie na Litwę. Jego wyjazd na Ruś mógł być wstępem do tego. Krzyżacy głosili, że koronę polską winien otrzymać Wilhelm Habsburg jako rzekomo legalny mąż zmarłej królowej. Niemniej w Krakowie nikt nie pragnął zerwania świeżo zawartej Unii. Aby ją jednak utrzymać należało wzmocnić prawa do tronu owdowiałego Jagieły. W owych czasach normalnym sposobem osiągnięcia tego celu było zawarcie odpowiedniego małżeństwa. Z myślą o tym sama Jadwiga radziła, aby po jej śmierci Władysław poślubił Annę Cylejską, wnuczkę Kazimierza Wielkiego. Projekt ten po zgonie królowej poparło szereg dygnitarzy z biskupem Piotrem Wyszem na czele. Propozycję tę wkrótce bez większych oporów zaakceptował także Jagiełło. W rezultacie postanowią wysłać do Cylii Dziewosłębów, jak tylko minie żałoba po Jadwidze. W początku 1401 roku mieszkańcy hrabstwa zostali zupełnie zaskoczeni poselstwem króla polskiego. Przybyli wówczas Iwan z Obichowa, kasztelan Śremski, Chińcza z Rogowa, podskarbi królewski oraz Jan Tęczyński z Ostrowca. Herman, stryj i opiekun hrabianki był tak szczęśliwy z zaszczytu, który niespodziewanie spadł na jego rodzinę, że, jak podaje długoż, aż płakał z radości i bratanicę swoją bez żadnego namysłu posłom królewskim oddał. Przede wszystkim należało uzyskać zgodę papieską ze względu na pokrewieństwo Anny ze zmarłą Jadwigą, gdyż obie były prawnuczkami Łokietka. Jednak już 23 kwietnia 1401 roku Bonifacy IX udzielił niezbędnej dyspensy. Wraz z posłami i kilkoma najbardziej znakomitymi rycerzami cylejskimi Anna wyruszyła w drogę do Polski. Do Krakowa przybyła 16 lipca 1401 roku. Jagiełło w otoczeniu doradców oczekiwał narzeczoną przed murami miasta. Towarzyszyły mu tłumy mieszkańców, które w procesjach wychodziły z kościołów na spotkanie przyszłej pani. Władysław II był obecnie znacznie bardziej pewny siebie niż w chwili śmierci pierwszej małżonki. Od dwóch lat panował sam na Wawelu i nikt nie podjął żadnej próby pozbawienia go tronu. Co więcej, sąsiednie Węgry przechodziły wówczas bunt przeciw swemu monarsze Zygmuntowi Luksemburgowi. I właśnie Jagielle proponowano koronę świętego Stefana. W związku z tym małżeństwo z Anno nie było koniecznym warunkiem utrzymania się w Krakowie, jak to się wydawało tuż po śmierci Jadwigi. Dlatego też król mógł sobie obecnie pozwolić na niezadowolenie spowodowane brakiem urody narzeczonej. Robił też z tego powodu gorzkie wyrzuty swym posłom, łając ich, że go zaręczyli, zobaczywszy, jak wygląda Anna. Natomiast podobno ludność bardzo radośnie witała przybywającą do Polski wnuczkę Kazimierza Wielkiego. Jagieł rzekomo groził w gniewie, że zerwie zaręczyny i Anny z powrotem odeśle do stryja. Napotykało to naturalnie zdecydowany sprzeciw jego doradców. Pomimo braków urody nikt lepiej nie pasował na królową Polski niż ta zniemczona i zapomniana dziedziczka Piastów. Na razie jednak ślub odłożono, aby zyskać czas na pokonanie oporów Władysława. Oficjalnym powodem tej decyzji był fakt, że Jagieło zupełnie nie znał niemieckiego, jedynego języka, którym władała Anna, w związku z czym narzeczeni nie mogli się ze sobą porozumieć. Hrabionka Cylejska zamieszkała więc w jednym z krakowskich klasztorów i rozpoczęła naukę języka polskiego, a król wyjechał na Litwę. W tym czasie przystąpiono do negocjacji warunków umowy małżeńskiej. Została ona podpisana w Bieczu 4 listopada 1401 roku. Władysława reprezentowali Piotr, biskup krakowski, Mikołaj, biskup wrocławski, Jan Stęczyna, kasztelan krakowski, Jan Starnowa, wojewoda sandomierski. W imieniu Hermana Cylejskiego występowali rycerze, którzy przywieźli jego bratanice do Polski. Szczegóły tej umowy nie są znane. Odkładane małżeństwo musiało być jednak kiedyś zawarte. Władysław wyznaczył więc datę 29 stycznia 1402 roku. W związku z planowanym licznym zjazdem gości, król przywiózł znaczną ilość mięsiwa ze zwierzyny upolowanej w lasach litewskich. Uroczystość odbyła się w katedrze wawelskiej. Ślubu udzielił biskup Piotr Wysz. Zabawy i turnieje trwały kilka dni. Wśród uczestników był Witold i jego żona Anna. Byli oni bardzo honorowani i otrzymali od Władysława piękne dary. Dużym zgrzytem stała się nieobecność młodszego brata Kulewskiego Świdrygieły. Rywalizował on o władzę z Witoldem i teraz obrażony na Jagiełę, zamiast przybyć na jego wesele, udał się w odwiedziny do Krzyżaków. Prezenty składane nowożeńcom przez gości na ogół nie są znane. Wiadomo jedynie, że Rada Miasta Krakowa ofiarowała parze monarszej 200 grzywien. W chwili ślubu Anna nadal nie mówiła po polsku, choć już podobno dobrze rozumiała otoczenie. Miała ona wówczas około 21 lub 22 lat a Władysław około 50. W rok po ślubie, 23 lutego 1403 roku, Anna została koronowana. Odbyło się to również w katedrze wawelskiej. Prawdopodobnie dla podkreślenia piastowskiego pochodzenia królowej na uroczystości tę zaproszono jej matkę, córkę Kazimierza Wielkiego. Księżna Tek miała wówczas 40 lat. Na Węgry została wywieziona jako małe dziecko i Polski nie pamiętała. Zapomniała także języka ojczystego. Jedynaczki nie widziała prawie dziewięć lat. Jej drugie małżeństwo było bezdzietne. Musiała być wzruszona, widząc, jak arcybiskup gnieźnieński, dobrogost w asyście kilku biskupów, koronował i namaścił Annę. Uczty i turnieje trwały kilka dni. Księżna Tek bawiła na wawelu dość długo i wyjechała hojnie obdarowana przez zięcia. Jakiego nie był łatwym mężem. Wprawdzie pogodził się z wyglądem żony oraz zaakceptował swe małżeństwo, i nigdy nie próbował go zerwać, jednak poświęcał Annie bardzo mało czasu. Prowadził życie koczownicze i stale podróżował po Polsce lub Litwie. Zupełnie nie pił, ale lubił uczty i zabawy, a zdaniem niektórych autorów miewał liczne miłostki. Jeśli rzeczywiście tak było, co nie jest pewne, to król niewątpliwie umiał zachować dyskrecję. Pod koniec małżeństwa z Anną musiał już znać swą następną żonę, Elżbietę, podówczas kasztelanową-granowską, którą się chyba interesował. Niemniej był na tyle skryty, że gdy już jako wdowiec ujawnił swoje uczucie, stało się to dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem. W tym okresie nie mówił jeszcze dobrze po polsku. Miał na co dzień bardzo proste zwyczaje, nie nosił strojnych szat i lubił udzielać audiencji siedząc w ubikacji. Ponieważ był wówczas najbardziej przystępny, szlachta gromadnie ciągnęła na te posłuchania. Mało znany jest charakter Anny, Powszechnie uważa się, że była ona osobą cichą, która wywierała niewielki wpływ na męża, jego doradców i na życie publiczne kraju. Z królem widywała się stosunkowo rzadko, tylko czasami towarzyszyła mu w jego podróżach, a większość czasu spędzała na Wawelu. Niekiedy na krótki okres dojeżdżała do męża, po czym on ją odsyłał, zwrot często używany przez Długosza w odniesieniu do Władysława i Anny, można sądzić, że monarcha... Był bardzo niezadowolony, początkowo z zupełnej bezdzietności żony, a później, że nie dała mu synów. Często opuszczając królową, podejrzliwy Litwin był jednak o nią zazdrosny. Należy zastanawiać się, czy cicha Anna sama nie rozbudzała w nim tego uczucia, aby stać się bardziej interesująca. Z wyjątkiem wybuchów zazdrości na ogół współżyli ze sobą zgodnie. Niektóre wydarzenia wskazują, że Cylejka pewien wpływ jednak na sprawy publiczne wywierała. Ważne wydaje się to, iż pomimo swego niemieckiego ojca była zdecydowanie antykrzyżacka. Zakon odwzajemniał monarchini żywiono przez nią antypatię i widział w niej przyczynę swych niektórych niepowodzeń. Wiele przemawia za przypuszczeniem, że Anna sprzyjała natomiast nieżyczliwemu Polsce Zygmuntowi Luksemburgowi, z którym łączyły ją więzy pokrewieństwa. W pierwszych latach po ślubie działalność królowej niczym się nie zaznaczyła. Musiała interesować się hodowlą lwów, którą Jagiełło założył w Krakowie, sprowadzając w 1406 roku pierwsze okazy tych zwierząt z Florencji. Miała swych dworzan. Wiadomo, że paziem jej był przez pewien czas nawet piast śląski, młodszy syn księcia leśnickiego, kilkunastoletni Konrad Biały, który się później udał do Krzyżaków. Na dwór królewski nieraz przyjeżdżali książęta litewscy i ruscy. Szczególnie często gościła u Władysława jego ulubiona siostra Aleksandra, żona księcia Mazowieckiego. Dwukrotnie przybywały poselstwa z dalekiej Moskwy od Zofii, córki Witolda. Specjalne znaczenie dla królowej musiała mieć wizyta jej stryja Hermana Cylejskiego, który w charakterze wysłannika Zygmunta Luksemburskiego bawił w Polsce w październiku 1405 roku. Pierwsze lata spokojnego współżycia zostały nagle przerwane wybuchem zazdrości Jagieły. Podobno sprowokował ją Kasztelan Wiślicki, Klemens z Moskorzowa. Podejrzenie dotyczyło od razu dwóch rycerzy, Jakuba z Kobelina oraz Mikołaja Chrząstowskiego. Działo się to w roku 1408. Wydarzeniem, które nasiliło pogłoski, było zawalenie się podłogi w sypialni królowej, co uważano za skutek namiętnego cudzołożenia. W kilka dni później Jagiełło nakazał ująć obu podejrzanych. Jakub został rzeczywiście zatrzymany, zakuty w kajdany i osadzony w więzieniu w Lwowie, natomiast Mikołajowi udało się zbiec. Długoż nie podaje, czy i jakie represje zastosowano w stosunku do królowej. Wieść o tym wydarzeniu szeroko rozeszła się po całym kraju. Na zjeździe w Niepołomicach dostojnicy ostro krytykowali króla, że okrył hańbą własną żonę. Władysławowi w tym czasie minął gniew, w związku z czym polecił arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu-Kurowskiemu, aby publicznie ogłosił monarchinie niewinną zdrady małżeńskiej. Sama Anna domagała się, aby oskarżyciel oficjalnie odwołał potwarz. Król przychylił się do jej prośby i kazał Klemensowi to uczynić. Niemniej Jakub z Kobylina nadal pozostał zakuty w kajdany i zwolniono go dopiero po trzech latach więzienia. Wkrótce Jagieło miał nowy przypływ zazdrości, tym razem o Jana Tęczyńskiego, którego, długoż schwytano na Wawelu o czasie niezwykłym i w miejscu tajemnym, a stąd posądzono o miłostki z Anną Królową. Prawdopodobnie wykryty został nocą w pobliżu apartamentu monarchini. Tym razem mąż nie nadał aferze rozgłosu. Skandale i posądzenia małżonki o zdradę stawały się z tego względu szczególnie niewłaściwe gdyż w tym okresie Anna po siedmiu latach małżeństwa nareszcie spodziewała się potomka. 8 kwietnia 1408 roku urodziła w Krakowie córkę. Prawdopodobnie towarzyszyło temu powszechne rozczarowanie, gdyż oczekiwano syna, następcy tronu. Dziewczynkę nazwano Jadwigą na cześć słynnej królowej Polski pierwszej żony jej ojca. Autorytet zmarłej monarchini był tak wielki, że i w następnych pokoleniach Jagielonów najstarsze córki nosiły to imię. Chrztu dokonał 20 maja 1408 roku biskup krakowski Piotr Wysz. Zanotowano, że uczty z tej okazji trwały kilka dni. Można sądzić, że matka musiała się mocno przywiązać do swej jedynaczki. Wiadomo natomiast, że ojciec był w stosunku do córki dość obojętny, co uderzało wielu współczesnych. Niemniej bardzo się starał, aby zapewnić Jadwidze sukcesję tronu. Rzeczywiście królewna od chwili narodzenia była powszechnie uważana, w przypadku, gdyby nie miała braci, za przyszłą monarchinie, choć oficjalnie zostało to ogłoszone dopiero na Zjeździe Jedlińskim w 1413 roku. Miała po śmierci ojca otrzymać i Polskę, i Litwę. W związku z tym Witold został uznany jej współopiekunem. W tym samym roku w imieniu królewny, podobnie jak w imieniu Zofii, córki Witolda, żony Wasyla I Wielkiego Księcia Moskiewskiego, poselstwo polskie złożyło oficjalny protest przeciw tytułom prawnym zakonu do żmudzi. Opierały się one na dawniejszych nadaniach skłóconego wówczas z Jagiełą Witolda i teraz w imieniu córek obu kuzynów zakwestionowano legalność tego aktu. Rok 1408 był ważny w życiu Anny także i z innych jeszcze względów. Właśnie wówczas nastąpił duży awans rodziny Cylejskiej. Związany był on z małżeństwem młodszej kuzynki Barbary. Dwie starsze córki stryja już dawno powychodziły za mąż, jedna z nich została żoną Henryka, księcia Gorycji, druga magnata węgierskiego Mikołaja Goraj młodszego. Teraz wielokrotnie zagrożony król Zygmunt, nieżonaty od czasu śmierci swej pierwszej żony, Marianne Gaweńskiej, postanowił poślubić ich siostrę i w ten sposób pozyskać poparcie potężnych rodzin Cylejskiej i Goraj. Nowo zawarte małżeństwo słynęło z tego, że każda strona zdradzała drugą, choć niewątpliwie w jakiś sposób oboje byli do siebie przywiązani. Nowa królowa węgierska w ogóle cieszyła się złą sławą jako osoba przewrotna, zdradliwa i zalotna i była wśród swych poddanych bardzo niepopularna. Ze starszą kuzynką Anną łączyły ją jednak więzi, jeżeli nie sympatii, to przynajmniej solidarności rodowej. Stosunki polsko-węgierskie w tym okresie były złe i jeszcze pogarszały się w miarę zbliżania się wielkiej wojny z zakonem krzyżackim, którego sprzymierzeńcem był Zygmunt. W 1410 roku podjęto jednak w dużym stopniu kanałami rodzinnymi próbę rozładowania napięć na linii Kraków-Buda. W tym celu ponownie przybył do Polski Herman Cylejski. Na krótko przed jego przyjazdem małżonkowie po dłuższym rozstaniu spotkali się w Jedlnej. Tam oczekiwano przyjazdu stryja królowej.